Co sądzi Pan na temat oś administracji i biznesu, które się, która się pojawia w tym studium? Znaczy to też się, w ogóle studium dla całego miasta jest czymś, co uważam, że należałoby w ogóle zlikwidować takie coś jak studium dla całego miasta, bo jest to element centralizacji władzy i w tym momencie radni, czym większe miasto, tym więcej tym więcej, no tym mniej rzeczywiście obywatele mają do powiedzenia. To u nas tak nie jest najgorzej, no bo Myślę. jest de facto 21 radnych na 37 tysięcy, ale w Gdańsku y, za 30 dwóch radnych 34, radnych, 34 radnych decyduje za prawie pół miliona ludzi, więc jest jeszcze gorzej, no ale to nie ma co spoczywać na laurach i uważam, że y, należy znieść coś takiego jak studium. A czy dla, przy... dla, dla, Niemniej no. jednak studium istnieje zostało uchwalone przez Radę Miasta i jest podstawą do stworzenia planu zagospodarowania przestrzennego. Czyli jest dokumentem, z którym Pan może się spotkać w najbliższym czasie, jeżeli objąłby Pan Urząd Prezydenta. W związku z czym, jaki jest Pana stosunek do zawartości studium i do tego, do oś administracji i biznesu, jak również do innych tam zawartych planów? No. Oczywiście, no można, że tak powiem, w ramach tego, że jest coś nie tak, starać się coś w tym nie tak trochę naprawić. No, jeżeli już musimy mieć taki, że tak powiem, prawny bubel, jakim jest y, istnieje, istnienie studium, no to wydaje się, że po pierwsze to studium powinno być na pewno zatwierdzane przez wszystkich mieszkańców w poszczególnych dzielnicach, czyli najpierw rozmowy, dyskusje, następnie dzielnicowe referenda. I w momencie, jak już będą dzielnicowe referenda, no to radni, póki jeszcze istnieją w, w systemie politycznym, powinni po prostu to jakoś, że tak powiem, zorganizować, z wszelkie, że tak powiem, potrzeby między różnymi dzielnicami, jakoś no doprowadzić do kompromisu między dzielnicami i następnie poddać to studium pod referendum ogólnomiejskie dla wszystkich obywateli. A czy nie jest tak, że skala Sopotu jest na tyle mała, że studium zrobione dla całego naszego miasta tak naprawdę nie jest dużym obszarem i planowanie przestrzenne yy, na, no w rejon, na skalę całego Sopotu akurat wydaje mi się jeszcze jeszcze ma ręce i nogi. Rozumiem, że hmm, powiedzmy planowanie też studium dla Wrzeszcza, studium dla Oliwy, tak, no ale to jest ta zbliżona skala. Może Gdańsk rzeczywiście może być za duży, żeby to ugryźć, ale czy akurat studium dzielnicowe dla Sopotu, żeby to jeszcze podzielić na, co, na Górny Sopot, na Brodwino, specjalnie dla Brodwino No tak, jak są dzielnice, czyli dzielnice, czyli rzeczywiście jakieś i, i, i pewnego rodzaju przestrzenie miasta, które które zaspokajają potrzeby życiowe ludzi, którzy w danym rejonie mieszkają. Przecież my jesteśmy tego uświadomi, że w Sopocie mieszkańcy Karlikowa no, najczęściej w ogóle nawet nie wiedzą, co się dzieje na kamionce i, i tak dalej. Więc w tym momencie, jeżeli mamy gminy w całym kraju mające... Dwa tysiące, najmniejsze miasto w Polsce bodajże ma chyba 1500 mieszkańców no i oni mają swoje rady, swoje plany i tak dalej, no to nic nie stoi na przeszkodzie, aby na przykład dzielnica Karlikowo, która ma kilka tysięcy mieszkańców, żeby mogła ustalać, że mieszkańcy tej dzielnicy mogli ustalać, ustalać wszelkie kryteria prawne dotyczące tego, co się dzieje w ich najbliższym otoczeniu. Myślę, że tego nie negujemy. Bardziej chodzi mi o to, bo w tej chwili studium, wracam znowu do studium, które jest planem na całe miasto, natomiast uwzględnia różny charakter poszczególnych jego części. I teraz jak w związku z tym odnosi się pan, powtarzam pytanie, do osi administracji i biznesu zlokalizowanej od ulicy Rzemieślniczej poprzez Kolejową, aż właściwie do w wysokości potoku Babidolskiego, która jest w studium zapisana jako no, plan Sopotu na najbliższych kilkadziesiąt lat tak naprawdę, przynajmniej kilkanaście do realizacji. Znaczy... W tym miejscu na świecie, w którym żyjemy y, przewidywanie czegoś na kilkadziesiąt lat wydaje się no, takie no, trochę dziecinne. Y, my akurat teraz żyjemy w czasach, że to, to właściwie bardzo unikalnych, bo po prostu... Y, nie było żadnej wojny, tyle lat i tak dalej, więc okej. Okay. Ale uważam, że planowanie na kilkadziesiąt lat mija się w ogóle z, z jakimkolwiek sensem, gdyż to, co się obecnie dzieje w ogóle na świecie, czyli no de facto jesteśmy świadkami nadejścia całkowicie nowej no można powiedzieć ery w historii ludzkości, porównywalnej jak dla mnie jak przejście od, od, od, nie wiem, od zbieractwa do neolitu i tak dalej. Nadchodzi era informacji, gdzie rzeczywiście technicznie obywatele mogą podejmować decyzje, więc jeżeli grupka polityków, których albo można przekupić, albo zastraszyć, albo... No w najlepszym przypadku oszukać, no to jeżeli oni mają podejmować decyzje zgodnie z systemem, w którym żyjemy, czyli w kapitalizmie, czyli na rzecz grupki biznesmenów, najczęściej ich kolegów, żeby dać im możliwość jeszcze większego zarabiania kosztem mieszkańców, no to wydaje mi się, że to nawet nie jest kwestia tego, że w naszym mieście jest, jest to takie działanie słuszne, tylko wydaje się, iż jest to no, pewnego rodzaju zboczony system kapitalizmu, w którym obywatele nie są podmiotem, a są jedynie przedmiotem, a, a decyzje podejmują no, tak zwani, że tak powiem, polityko-biznesmeni, którzy uważają, że mają prawo decydować o wszystkim.